Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty Pops, pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. czułem Jerry, cześć wszystkim. Spotykamy się szybko przy okazji kolejnego tomu komiksu Avengers, ale wbrew <śmiech> temu, co nam się wydawało, kiedy słyszeliście nas po raz ostatni, okazało się, że dwunasty tom nie jest... Tomem ostatnim, nomenomen, tylko jest właśnie tomem dwunastym prowadzącym nas dopiero do tomu finałowego. To jak, to jak odwrócony Kubuś Puchatek. Pamiętasz tę frazę z Kubusia Puchatka, że im bardziej Puchatek zaglądał do Słoika, tym bardziej nie było tam miodu? To my im bardziej zaglądamy tej, do tej serii, tym więcej tam jest. <śmiech> no, nie chcę być inaczej, tym bardziej, że no, ja byłem naprawdę przekonany, że ten tom jest ostatnim, chociażby ze względu na no właśnie, to... Właśnie ja, ja również, bo wszystko już było ustawione pod finał, idealnie. To prawda, a do tego ten tom jest wyjątkowo opasły. No przecież my parokrotnie mieliśmy takie tomy, które tam miały po pięć zeszytów w tej serii. No a tutaj dostajemy... 11 zeszytów z serii Avengers Forever oraz taki pogrubiony zeszyt, to formalnie to się nazywa Avengers Forever Infinity Comic od 1 do 4, no ale to tak Ten naprawdę... Infinity Comic to są, o ile się dobrze orientuję, ekskluzywnie cyfrowe, przynajmniej pierwotnie, ekskluzywnie cyfrowe rzeczy na stronę internetową, żeby w... złowić trochę więcej młodszego pokolenia do komiksów. I w ten sposób dystrybuowane, a potem one są wrzucane do tych zbiorczych wydań drukowanych, żeby wycisnąć trochę kasy, trochę więcej kasy od kolekcjonerów wyłącznie wydań papierowych. No i to ja tylko wspominam o tym, że to jest taki de facto powiększony zeszyt, bo mhm. te 1, 4 to może trochę dawać mylne wrażenie, z czym mamy do czynienia. No i to jest naprawdę opasły tom. Za scenariusz odpowiada niezmiennie twój ulubieniec Jason Aaron, a za rysunki i kolory to tutaj odpowiada no, w zasadzie armia ludzi, bo mamy Arona Kundera, Jima Toł i Carlosa Magno, jeżeli chodzi o rysunki. Yy, tuszystów, kolorystów, yy, to nawet nie będę wymieniał, bo tu mówię, jest ich yy, sporo. A tak naprawdę o rysunkach to ja mam wrażenie, że można powiedzieć yy, tyle, że są spoko. <laughs> czasem mhm. bardziej niż spoko, czasem mniej, ale ogólnie są spoko. Nie wiem, jak ty je oceniasz. Mi się, wszystko, mi się cały komiks zlał w jedną taką barwną masę. I będę się upierał, że to też częściowo jest wina Arona, że w sumie żaden z rysowników trochę nie miał szans się wybić, nie miał szans, ale, ale może zacznijmy od początku. Na razie podsumowując rysunki, one są spoko, one są w porządku, one nie są ani bardzo złe, ani bardzo dobre, to jest taka solidna, marvelowa średnia, Nikom, oczom krzywdy nie robi, ale też nie zachwyca jakoś specjalnie mocno. No ale to jak mówisz, że zacznijmy od początku, to widzę, że wyrywasz się wprost, aby streścić fabułę tego komiksu. No i tutaj w sumie pierwszy kadr to zapowiadał się grubo, no bo mamy w zasadzie oskurowanego całego we krwi e, Tora, który czołga się w tej krwi do swojego młota Mjolnira. No to, to tak powiedziałbym mało jak komiks superbohaterski, stricte się to wszystko zaczyna. No mało się to zaczyna komiks superbohaterski, ale po tym wszystko szybko wraca na ustalone tory, ponieważ dostajemy... Właściwie cała seria opowiada o gromadzeniu armii Avengers ze wszystkich światów. To jest takie Avengers Endgame, tylko do sześcianu, że wszyscy bohaterowie, wszystkie waria warianty obecnych Avengers z przeróżnych alternatywnych uniwersów. One wszystkie są łowione przez tych Avengersów i jednocześnie powstrzymywane są siły nazwijmy to siły zła, ponieważ już yy, gubię się w tym nonsensie, muszę się przyznać. I tak naprawdę mamy, mamy gigantyczną 15 15-zeszytową przebieżkę. 15 zeszytową? Dobrze mówię? Czy... No to jest tam 11 plus ten powiększony zeszyt, te Infinity Comic, nie? No to właśnie mamy to w jedną wielką karawanę, przebieżkę przez różne uniwersa alternatywne, z których ci bohaterowie są łowieni. I głównym bohaterem tego tomu jest chyba Robbie, Ghost Rider. Mhm. Wydaje mi się, że można na nim scentrować fabułę, bo to wokół niego kręci się znaczna część tego rodzenia fabularnego, ale tego rodzenia jest bardzo niewiele, bo tak naprawdę to jest niemal antologia w której w każdym numerze dostajemy inną historię z innym wszechświatem, z inną wariacją na temat któregoś z bohaterów i to jest zapychacz, to jest gigantyczny grubaśny zapychacz, który niczego nie wnosi do fabuły, po prostu pokazuje to budowanie armii, to tak jakbyśmy dostali w filmie Avengers Endgame 40 minut tego w jaki sposób była gromadzona ta armia, która pojawiła się pod koniec do walki z Thanosem to tutaj właśnie to mamy to mamy origin story za origin story za origin story opowiadający wyłącznie o bohaterach, których nigdy już nigdy nie poznaliśmy i którzy już nigdy nie powrócą najprawdopodobniej na 99,9%, chyba że ktoś ich nie wiem, za 10 czy 20 lat wyciągnie, ponieważ ci bohaterowie oni są, są po prostu tymi wariacjami. Tam. Co by było, gdyby Tony Stark był Antmanem albo co by było, gdyby... No, nie, Steve Brothers był, nie wiem, wariacją na pięć różnych dziwnych postaci, mm -hmm. łącznie chyba z psem, to, z to tego, prawda, co pamiętam. Właśnie to jest coś takiego, w każdym numerze dostajemy ten, właśnie ten remix, ale te, te, większość tych remixów jest tak leniwa według mnie, że w połowie już, już bardzo pasywnie, czytałem to jak za karę od połowy, a w pierwszej połowie jeszcze miałem nadzieję, że okej, okay, bo ja, ja, ja lubię uniwersa alternatywne w popkulturze, i to jest, nawet jeśli to jest trochę zmarnowane, to ten potencjał czasami potrafi wybrzmieć w zmarnowanych historiach, ale tutaj to było tak leniwie według mnie zrobione. Ale, ale strasznie się rozgadałem. Jerry, co, co, co ty uważasz o tym bałaganie, który zaprezentował nam Jason Aron? Znaczy, to, ja też czułem głównie zmęczenie, bo mam wrażenie, że tutaj dobrze wypunktowałeś podstawowy problem tego komiksu, że to jest tak naprawdę gigantyczny filer. W sumie to jest rozbudowana wersja tego, co widzieliśmy w poprzednim tomie. I tam, kiedy to było w zasadzie w trzech zeszytach skumulowane, wiesz, te, ta przebieżka po czasie i przestrzeni, po różnych jakichś tam ważnych Avengersach, to dla mnie było naprawdę spoko i czytało mi się to z dużą przyjemnością. Tutaj to jest... Straszliwie rozbuchane, a do tego jeszcze jest to właśnie popękane strasznie na takie mniejsze historie, no bo tak jak mówisz, ten cały początek to jest w zasadzie historia Robiego Reyesa, no bo on w tomie bodajże to już tam dziesią dziesiątym, dziesiątym chyba, albo dziewiątym, 10 raczej, został przeniesiony z Detlokiem na ziemię 818, no, i to jest w zasadzie komiks, który trochę początkowo mi się czytało jak Old Man Logana, tylko z Robin i z jakimiś innymi Avengers'ami, bo też Pustkowia. Mhm. też Miałem te same skojarzenia. Też tutaj główny Zwol, superpotężny. Tutaj mamy Red Skala tylko w kostiumie Venoma. No, ale na tych pustkowiach też jakieś tam niedobitki ludzi żyjące. Właśnie mamy trochę poprzestawiane klocki, no bo tak jak tutaj też zasygnalizowałeś, chociażby tony Stark jest mamy jakieś takie Powiedziałbym dosyć proste zabawy językowe, bo tutaj nadzieja jest przekleństwem w tym świecie i, i tego rodzaju kwestie. No i robi z Deadlockiem, po pierwsze okazuje się, że bardzo szybko, że no, on jest chyba tym jednym z tych wszech Avengers, czyli jakimś takim najpotężniejszym wcieleniem danej wersji no, tych superbohaterów wszystkich czasów, no i on będzie musiał zebrać tutaj do kupy te postaci i ruszyć jako rekruter po prostu przez czas i przestrzeń zbierając te różne wersje Avengers, żeby stworzyć tych Avengers do N tej potęgi. No i to mówię, to jest taki Old Man Logan tylko powiedziałbym jeszcze bardziej Wariacki w tym sensie, że, no nie wiem, tam w Oldman Loganie, no to mieliśmy te postaci w wersji post-apo, po prostu te postaci, które znamy, a tutaj mamy je jeszcze bardziej podkręcone, no bo nie wiem, mamy Bena Grima, który świeci się jak po prostu tęcza i jest stworem nieskończoności, nie wiadomo dlaczego. Mamy inną wersję, jakąś wiżona zupełnie inną, kolejną wersję Moon Knighta i tak dalej, i tak dalej, no i tego Tonego Starka jako Antmana. Na, na, a nasz główny złol swol chwyta Robiego i próbuje go torturować, żeby wyciągnąć z niego w zasadzie o co tutaj w tym wszystkim trochę chodzi, co on tu robi, a na to wszystko jeszcze cały czas nam się przewijają te wnuczki bodajże Tora. One chyba dobrze pamiętam, że one debiutowały pod koniec Aronowskiego ranu w Torze. Tak, to było chyba w tym ostatnim tomie, kiedy był się ten umierający był tor, wójcą, niejako, no. nie? Tak jakby mało było atrakcji w tym tomie. Właśnie to jest niestety, yy, to jest największy problem z Aaronem i gigantyczny problem w tym tomie szczególnie, że Aaron idzie mocno w ilość i bardzo słabo w jakość. Że ma, mamy mnóstwo przedstawionych konceptów i niektóre z nich byłyby bardzo, bardzo ciekawe, gdyby je głębiej poeksplorować, gdybyśmy powiedzmy zatrzymali się na, w jakimś konkretnym wszechświecie alternatywnym na kilka zeszytów i naprawdę solidnie przerobili czyjś origin, i sprawdzili. I, i, I są tego ślady w tym tomie, według mnie. Będę się kłócił. Będę się kłócił, że tutaj alkoholizm Starka był y, potraktowany zaskakująco ciekawie, mhm, zaskakująco tak. dojrzale, jak na Arona. Y, I generalnie cały jego, cały jego ten charakterologiczny deal, y, w jaki sposób on nie radzi sobie właśnie z, y, z przeprocesowaniem niektórych rzeczy w swoim życiu i w jaki sposób te różne y, jego alternatywne rzeczywistości pokazują nam te różne aspekty jego osobowości, to by był znacznie lepszy komiks, żeby Aaron potrafił się opanować i skupić się tylko na, powiedzmy, kilku konceptach i je naprawdę przerobić mocno, dobrze, solidnie. Bo niestety tutaj cały czas wygląda tak, że dosta co kilkanaście stron dostajemy restart. Niemal. Mhm. I od nowa musimy poznawać nowy wszechświat, nowe uniwersum, nową wariację na temat jakiejś postaci, dostać jak, jakiś szczątkowy origin story, jakąś szczątkową wabułę i kolejny restart, i kolejny, i kolejny, i tak ad infinitum, aż do samego końca komiksu. Tak, no tutaj ja się zgadzam, że ten alkoholizm Starka, który się przewija w zasadzie w całym tym tomie, jest bardzo dobrze rozpisany. Ale to też jest tak, że właśnie ten komiks jest szalenie nierówny, bo nie dość, że on jest poszatkowany, to są właśnie tutaj wątki całkiem niezłe i ja ci powiem, że w ogóle ten, te pierwsze kilka zeszytów, bo to jest chyba tam pierwsze cztery zeszyty, to jest ten wątek na tej ziemi 818 i cała ta zabawa, mówię, w takiego Oldman Logana w wersji Arona, to było dla mnie jeszcze całkiem okej. Okay. Trochę z, przez to, że no jednak tu zostajemy na kilka zeszytów, no bo to są dosłownie cztery zeszyty, mniej więcej w tym świecie. Mamy jakoś tam poukładane stawki, możemy się trochę tutaj zadomowić. To było naprawdę niezłe, ale później dostajemy zeszyt o dumie. I ja ci powiem, że ja nie wiem, o co chodziło tutaj Aronowi. Aaron chciał się pobawić w postaci o duma i... To było, faktycznie to było niepotrzebne, to było dziwne, to było głupie, ponieważ dum w tym zeszycie łamał i podporządkowywał sobie swoje własne wariacje i zastanawiał się, jak to w ogóle pasuje do jego charakteryzacji. Raz, że Doom nie byłby zbyt nomen omen dumny, żeby się czemuś takiemu poddać i e, wydaje mi się, rozumiem o co tam chodziło, pokazać jaki, jak ten konkretny dum jest, jak, bardzo, jak daleko odjechał mu peron ale to, to tak bardzo kłóci się z jego, właśnie z, z jego rodzeniem charakterologicznym, że dla mnie to nie siadło kompletnie. I, I znów, tak samo jak mówisz, ponieważ nie mamy żadnego kontekstu dla tego, co, po co w ogóle my to czytamy, to nie mamy żadnej motywacji, żeby się zaangażować w to w jakikolwiek sposób, czy emocjonalny, czy myślowy, czy, czy intelektualny, jakkolwiek. I to jest, ale tu już będę się powtarzał, jak Katarynka, to jest problem całego tego tomu i całego tego ranu. Ale wiesz, ale na przykład ten komiks z Dumem mnie o tyle zirytował, że ja nie rozumiem zupełnie o co tu chodzi. Znaczy w tym sensie, że no mamy tego Duma ponad wszystkimi, który jest w zasadzie architektem tego, czy wykonawcą głównym tego planu Mephisto ale o co chodzi w tym łamaniu tych innych wersji siebie dlaczego w zasadzie te wersje Duma poddają się tej jego woli naprawdę nie jestem w stanie tego, tego totalnie zrozumieć no a w zasadzie od tego punktu to z kolei mamy no dosłownie jednozeszytowe historie mhm. o różnych Avengersach i każda jest skonstruowana na identycznej zasadzie, że po prostu robi ze swoją ekipą lata przez czas i przestrzeń i kolekcjonuje armię złożoną z danej wersji Avengersa. I tutaj cała ta seria tych jednozeszytówek, ja bym tak powiedział, jest zatytułowana Filary. No i tutaj mamy m.in. Czarną Panterę, która tutaj się nazywa Vibranium Menem. Mamy Steve'a Rogersa, mamy Carol Danvers. Kilku Steve'ów Rogersów. Tak, no wszystkich, nie? No to, to wszystkie są wariacje. Mhm. I w zasadzie ja ci powiem, że to mi się nie podobało całościowo. To, u... to, było, to tak, To było tak męczące. To się zgadzam. Tutaj też są fajne pomysły, bo na przykład... Właśnie pomysły są fajne, ale wykonanie jest tak złe, że ono praktycznie marnuje te pomysły i to, według mnie to jest gorsze, bo gdyby to był po prostu słaby, słaby pomysł, źle zrealizowany, to bym mógł machnąć ręką i bym, by, byłbym znudzony i trochę poirytowany, ale ponieważ niektóre z tych pomysłów są naprawdę spoko, ale praktycznie wszystkie są zmarnowane, to jestem sfrustrowany, bo dało się z tego wycisnąć wiele fajnych rzeczy. Gdyby się skupić na którymś z tych pomysłów i go przepracować odpowiedzialnie, yy, dłużej, głębiej, ale nie dostaniemy czegoś takiego od Arona najwyraźniej. Znaczy, wiesz, yy, to jest dla mnie w ogóle zadziwiające, bo yy, na przykład mamy tutaj yy, zeszyt o torze, yy, pięści niegodnego. I ja mam wrażenie, mhm. że nie, nie wiem, czy tu wyszła yy, ta yy, miłość yy, Arona do tej postaci i to, że on ją pisał przez tyle lat, ale to był naprawdę bardzo dobry zeszyt i miałem wrażenie, że on był o czymś i fajnie podchodził do tej postaci i dobrze ogrywał wiesz, cały ten setup, który sobie tutaj nasz scenarzysta stworzył, no to był bardzo dobry zeszyt. Tylko, że na przykład on był poprzedzony zeszytem o, tym, o tej czarnej panterze, który z kolei był bardzo słaby, a, albo nie wiem, albo komiks o Carol Danvers też mi się nie podoba. Bo to o Jezu, jest... komiks o Karol Danvers to jest dno, jeśli chodzi o ten, o, o ten tom. To naprawdę zastanawiałem się, o co tam u diabła chodzi? Po co? Po co? Byłem już tak naprawdę sfrustrowany tym komiksem. Rozumiem, że Aaron chciał tam eksplorować ten motyw latania, ale to było tak złe, tak źle napisane, tak łopatologiczne, że to było zbyt śmieszne, żebym był w stanie brać to na poważnie. No tak, tym bardziej, że jeszcze to jest yy, no jakoś w dziwnym świecie nie wiem, gdzie mamy zwierzęta niczym ludzi, a to wszystko wygląda trochę w jakiejś, jest unożane w jakiejś takiej trochę brudnej steampunkowej ale estetyce i ja, ja w ogóle się zastanawiałem jaki był do końca na to pomysł, bo wiesz, ty mówię, ten zeszyt z torem dla mnie naprawdę pik. Tak samo zresztą jak fajny jest ten zeszyt z Tonym Starkiem, gdzie jest eksplorowany wątek alkoholizmu, ale nie miałeś wrażenia, że Aron za bardzo chciałeś w niektórych tych historiach na skróty, redukując daną postać do jakiejś jednej cechy. Tak jak właśnie mamy w komiksie o Karol to latanie. I... I to jest jakiś pomysł, tylko no to mówię, no. Przez to dostajemy karawan postaci, których nie jesteśmy w stanie polubić, ponieważ one są zbyt płaskie i nie mamy czasu ich polubić, bo zaraz zostaną zastąpione jakimś innym płaszczakiem. I to jest, masz absolutną rację. To jest, Aron pożył właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, na ilość, a nie na jakość. Co jest. Według mnie nie był to dobry pomysł w ogóle. No, to prawda, to prawda. I no, w zasadzie do końca te, tego komiksu no to po prostu śledzimy te, te kolejne i, i rekrutacje i budowę te, tej armii Avengers złożonej z Avengers, co nas w końcu prowadzi do, do wielkiego finału i do wielkiej potyczki całej ekipy Avengers pod przywództwem tego tajemniczego Avengers Prime. No ale mówię, no, do tego momentu naprawdę ja uważam, że to był przeokrutnie nierówny komiks i, mhm. i nie wiem czy tutaj coś właśnie negatywnie albo pozytywnie po tym Carol Danvers jeszcze byś chciał wyróżnić czy, czy nie za bardzo jak, jak tutaj to oceniasz całościowo tę część główną historii momenty były fajne, i niektóre z tych momentów możemy wyciągnąć z kontekstu. Na przykład mi, mi się osobiście całkiem fajnie czytało ten komiks o Kapitanach Ameryka. Mhm. Bo on, on był trochę mniej poważny, ale tym razem y, tak y, umyślnie mniej poważny, dzięki czemu łatwiej go było strawić i idea była fajna, ale znów ona była o wiele zbyt skompresowana, żeby, y, no, żeby polubić te postacie i nawet sam fakt, że wiedziałem, że już porzucimy je w następnym numerze, już nigdy do nich nie wrócimy, sam ten fakt sprawił, że nie chciałem się do nich przywiązywać, bo po co, bo to jest inwestowanie emocji w coś, co się nie zwróci. Więc tak jak, tak jak mówię, niektóre momenty wyjęte z kontekstu były super, znaczy może super to za duże słowo. Były spoko, były fajne, były ok, były przyjemne, ale niestety jako całość to wszystko imploduje. Ja się najbardziej zastanawiałem w ogóle, dlaczego Aaron zdecydował się na takie rozdęcie tej serii i ja ogólnie trochę nie rozumiem, dlaczego ta seria była aż tak długa, bo jak ja się teraz cofam w przeszłość jakby całej tej serii, to niby tu widać, że od początku były budowane pewne wątki, jak na przykład właśnie, czy to prehistoryczny Avengers, czy nawet cały ten plan Mephisto. Ale z drugiej strony, ja mam wrażenie, że niektóre elementy tej serii to totalnie jakby zniknęły pod tym multiwimerowym mambo Jumbo, które... Dostajemy przez, ostat przez ostatnie trzy tomy, bo nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze, że mieliśmy nawet taki quasi-event z tymi... Yy, z tą ligą amerykańską sprawiedliwości i tak dalej. I w zasadzie mm -hmm. nic z tego nie zostało. Heroes nie? Reborn. Tak, tak. Yy, I wiesz. Ja tu... myślę, że Marvel od lat nie, nie, nie wie, co zrobić z Avengers. Wie, że musi być jakaś seria Avengers, ale z uwagi... Rozmawialiśmy już o tym, o, o tym mm -hmm, kiedyś, tak. że Avengers jako drużyna, oni są strasznie trudni do pisania w ciekawy sposób no z wielu przyczyn, bo każdy z tych bohaterów ma swoje własne zmartwienia i swoją, często swoją własną serię, więc za dużo się nie może dziać w tej serii, a jednocześnie ta seria jest taka, że musi się w niej dużo dziać i rzeczy ważne się muszą w niej dziać, przeciw, no bo to jest flagowa seria Marvela, ona musi wychodzić, ponieważ Avengers filmy Avengers zarabiają najwięcej więc muszą mieć jakąś reprezentację w komiksach i poza tym to jest ten właśnie fundament Marvela, ale ponieważ jest fundament, to on nie może się ruszać za bardzo, nie może być ciekawy. I to jest generalnie, wydaje mi się, że Marvel od czasów, nie wiem, od, przy, przynajmniej od czasów odejścia Bendisa, jakieś 20 lat temu, nie ma pojęcia, co zrobić z Avengers. Nie ma pojęcia, jak ich pisać, żeby oni byli ciekawi i żeby byli znaczący i dlatego myślę, że Aaron może tam robić, co chce i robi tam, co chce, ponieważ yy, e, nikt nie ma lepszego pomysłu, co tam robić i otwiera to właśnie tę przestrzeń na tego scenarzystę, który, e, ujmijmy to życzliwie, jest odważnym eksperymentatorem, ale, wiele jego ekspery ale nie ma, yy, ponieważ yy, redaktorzy nie mają żadnego pomysłu jak te jego eksperymenty ukierunkować w mądry sposób, to może robić co mu się żywnie podoba i rezultatem jest właśnie ten koszmarek, który śledzimy od lat. No tak, tak, no tutaj ja naprawdę już na tym etapie to, to zaczynam stwierdzać, że jakkolwiek to może nie jest pochlebne pod kątem Arona, to wydaje mi się, że on świadomie obrał taki kierunek właśnie, wiesz, tej takiej młódzki, trochę kolorowej, ale bez znaczenia, no bo właśnie to mu pozwala, tak jak mówisz, pobawić się na pełnej to, to z, przyjdzie czas jeszcze na podsumowanie przy kolejnym tomie, już naprawdę ostatnim o, yes. tym <laughs> razem, ale... Y ja, ja naprawdę, tak jak widzę tutaj wiele, wiesz, fajnych pomysłów, to mam wrażenie, że za dużo rzeczy tutaj z kolei nie wychodzi. Tym bardziej, że no mówię, no, nawet w tym tomie te rzeczy, które są dobre, to są naprawdę dobre. I, i yy, ja bym chciał więcej, wiesz, takich komiksów i takich historii, jak mieliśmy z Torem, czy wokół Tonego Starka, a mniej yy, takich już naprawdę... Yy no pomysłów tylko, aby było kolorowo i pstrokacie. No a na koniec dostajemy ten te, pozornie czterozeszytowy, chociaż to jest tak naprawdę powiększony zeszyt zatytułowany po polsku msztenie. no i w skrócie to jest komiks o Mjolnirze, tak ja bym powiedział. I, i kolejna, kolejna taka cegiełka, taki lekki, nie wiem, spin-off, filler, podbudowujący właśnie tą największą w historii zbiórkę Avengers. Ty, ty w ogóle coś masz do powiedzenia o, o tym Absolutnie komiksie? Absolutnie <laughs> Nawet gdybym chciał, to bym nie był w stanie... Właśnie kartkuję go sobie teraz i to jest po prostu coraz więcej nonsensu. Aronowskiego. No To, to jest no, po prostu kolejna wariacja y, o, o Torze, tym razem bardziej skupiona na e, samym Mjolnirze. E, e, to moje pytanie było tylko troszeczkę prowokacyjne, bo ja też niewiele mam tutaj do powiedzenia. Naprawdę. nie, <gul> Bo to, to jest t t, t, t, t, t, taka historyjka, która absolutnie nic nie wnosi. No i w sumie, jeżeli ty mówisz, że to jest coś, co teoretycznie ma zachęcać czytelników do sięgnięcia po jakąś serię, no nie wiem, czy, czy z taką jakością e, tego komiksu czy on, czy on byłby w stanie e, jakoś i kogokolwiek do, do, do tego zachęcić, nie? Powiedzmy coś miłego o Aronie, tak żeby nie być tak koszmarnie negatywni. Ja nadal lubię jego Tora. Nadal lubię jego okay, Tora. Ale... A ja powiem, że bardzo lubię jego Konana. No. Chciałbym, żeby on pisał go jak najwięcej. To prawda, to prawda. No w sumie moglibyśmy się doczekać tego jego kontynuacji. Pamiętasz tej serii, którą omawialiśmy lata temu, bo on przecież mhm. to napisał, a u nas, tak jak tego Konana wychodzi dużo, to jeżeli mnie pamięć nie myli, to akurat ta seria chyba się nie ukazała. Więc nie wiem, czy się Egmontowi ten Aronowski Conan nie sprzedał, czy, czy o co chodzi, a, a szkoda, szkoda. Pewnie dlatego, bo Marvel stracił licencję na Conana teraz i żeby robić... Jakieś przedruki to musieliby. To podejrzewam, że byłoby z tym dużo zachodu. No, to widzisz. Szkoda, szkoda. Tego, tego nawet nie wiedziałem. E, no dobra, no to z, nie wiem, czy masz jeszcze jakieś ostatnie słowo co do tego konkretnego tomu. Nie, ja już się mentalnie przygotowuję na finał i odetchnę z ulgą, jak już będziemy mieli go za sobą. Tak, tak. No i ja t, tutaj też już nic nie dodam. No to był potężny, opasły tom, który zwiódł nas, że jest wielkim finałem. E, ale no już tym A razem. Drugi raz się nie damy zwieść. Tak, drugi raz się nie damy zwieść. Tom na, na zawsze za nami, a przed nami Tom zebrani i już patrzę z niepokojem na tę po prostu młódzkę wszystkich ze wszystkimi, gdzie po prostu to będzie i mam wrażenie do po prostu potęgi nie wiem której. No ale o tym się przekonamy już wkrótce, mam nadzieję. Niestety. Dobra, dzięki Ci bardzo Michale za dzisiejszą rozmowę. A Tobie również i mam nadzieję, że uda... Na yy, yy, yy, yy, gydza, gdy spotkamy się następnym razem, to będziemy rozmawiać o jakimś Moon albo o czymś może nawet poza komiksowym. Tak. Któż to może wiedzieć? Tak, to prawda, to prawda. A na pewno jak już skończymy Avenger Salona, to jakbyśmy się brali za kolejne komiksy, to musimy je ostrożniej dobierać. Dokładnie, no. dokładnie. Dobra. To zdecydowanie tak. Nie przedłużajmy. Dzięki Ci Michale za dzisiaj i do usłyszenia. Ja Tobie również i trzymaj się, cześć. Jest.